Spienienie się roztworu, którym jedziemy na pole pryskać, bywa problemem. Jest jednak na to sposób, a żartobliwie mówiąc, wystarczy kieliszek do opryskiwacza, a nawet pół kieliszka. O tym rozmawiam z panem Grzegorzem Hoffmanem, doradcą techniczno-handlowym z firmy SDP. W jaki sposób działa ten środek antyspieniający? Jest to preparat, który niweluje całkowicie pienienie się substancji aktywnych w opryskiwaczu. Ciecz nasza robocza jest coraz klarowna. Powody to po prostu rozbicie wszystkich bąbelków, jeżeli chodzi o, o pianę. Czyli nie na zasadzie napięcia powierzchniowego i tego typu spraw? Jest to troszeczkę inny mechanizm działania. Są to różnego rodzaju silikony. I tak naprawdę zmniejszenie napięcia powierzchniowego czasami nawet powoduje nam zwiększenie pienienia się. Także preparaty, które powodują nam... Zmiękczanie wody w opryskiwaczu, one nieco sami niestety, nam podwajają ilość piany przy tych preparatach, które są problematyczne. Jakie środki ochrony roślin, które substancje aktywne no, największym problemem są Pana zdaniem, jeśli chodzi o pienienie, mi przychodzi do głowy glifosat? Dokładnie tak. Glifosat to jest jeden ze standardowych problemów, ale również te preparaty typu karamba, one też potrafią po prostu w opryskiwaczu potęgować ilość piany. A ilość piany to nie tylko y, m, strata czasu, y, ale przecież też strata objętości w tym zbiorniku. Po prostu mniej wlewamy y, wtedy y, cieczy roboczej. Dokładnie tak. Dużym problemem jest też, też to, że przykładowo, jeżeli opryskujesz, <śmiech> mamy 3000 litrów i opryskujemy tym 15 hektarów pola, to tak naprawdę jeżeli nie wypryskamy sobie 100 litrów wody z tego opryskiwacza dodatkowo też będziemy mieli problem z wlaniem dodatkowych 100 litrów wody ze względu na to, że zacznie to wszystko nam przysłowie kipić to wtedy tak naprawdę już nie możemy w stanie opryskać tym 15 hektarów ale opryskujemy fizycznie 14 hektarów co i tak jest problematyczne dla producenta, gdyż on nigdy nie odejmie tych jednego hektara z środków ochrony roślin, które wlewa. Tak więc tak naprawdę podajemy zwiększoną koncentrację środków na, na hektar i, i mniej opryskujemy, czyli uciekają tutaj nasze pieniądze. Przed chwilą tutaj na y, Waszym stoisku na poletku pokazowym można było zobaczyć jeszcze drugie y, doświadczenie z rozpuszczalnością y, określonych substancji i również y, jeśli chodzi o substancje y, wspomagające tą rozpuszczalność. Jak to działa? Tutaj działamy z, przeważnie na pH wody. Ale pH wody to jest jeden problem. Drugim problemem jest również twardość wody. Gdyż to przeważnie jony wapnia, żelaza, magnezu, manganu, które są w wodzie, one powodują nam wytrącanie się w różnych zakresach pH. A wiemy, że jedne preparaty, fosfor na przykład, ma niskie pH, bor bardzo wysokie pH. Środki ochrony roślin lubią średnie pH. Tak więc tu, jeżeli mieszamy w opryskiwaczu kilka takich preparatów, może być problem, jeżeli chodzi o ich mieszalność. A to wszystko wyłącznie dlatego, że one same w sobie mają różne pH. I tak naprawdę środki ochrony roślin Swoją największą żywotność i swoje najlepsze pH mają na poziomie 5,5-6,5. Jest to to pH, które jest w bańce jak kupujemy preparat. Czy lekko kwaśny. Lekko kwaśny, tak. A woda to przeważnie jest w zależności od rejonu kraju od 7,2 do 8, 8,5 nawet w miejscach, gdzie tam więcej wapnia jest w niższych warstwach gleby. I problemem jest taki, że jeżeli my wlewamy przykładowe na przykład 2 litry preparatu do 200 litrów wody, to go mocno rozcieńczamy i tak naprawdę już sama woda zaczyna zgryzać nam powoli ten środek ochrony roślin. Dlatego też powinniśmy przeciwdziałać temu, stosując kondycjonery wody, i takim kondycjonerem wody jest właśnie Izotag, preparat, który obniża nam pH wody, ale też drugą ważną sprawą jest też obniżenie twardości wody, czyli neutralizuje on żelaza, magnezu, manganu, wapnia, przez co właśnie poprawia mieszalność preparatu ze sobą i niweluje praktycznie całkowicie występowanie, jak to producenci często mówią, kłaczków, kiślu, bądź też innych budyni w opryskiwaczu. Bo gazu lepiej, żeby woda była troszeczkę zakwaśna. Tak, ale tylko troszeczkę, bo tu też nie możemy mówić o tym, że zakwasimy sobie wodę poniżej 4 pH 4, gdyż to będziemy mieć tą samą hydrolizę, co przy pH powyżej 7. Tak więc nie możemy też oczywiście ze skrajności w skrajność popadać.